Tak jak zawsze, nasze nabożeństwo już się zaczęło. Teraz kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy, witając się, wymieniając ostatnie nasze jakieś może wydarzenia, dzieląc się tym, co dzieje się w naszym życiu. A teraz gromadzimy się tutaj, aby wielbić naszego Boga, modlić się do Niego rozważać Jego Słowo. Dzisiaj też będziemy słyszeli świadectwa, historie z dalekiego kraju. Także otwórzmy nasze serca i prośmy Boga, aby błogosławił ten nasz wspólny czas. Jeśli ktoś wziął ze sobą z domu telefon komórkowy, to zachęcam, żeby się upewnić, że jest wyłączony albo wyciszony, żeby nam tutaj nie przeszkadzały telefony w czasie modlitwy, czy rozważania Bożego Słowa. Przeczytamy fragment z Księgi Objawienia, z ostatniej Księgi Nowego Testamentu, z piątego rozdziału. Jeśli macie ze sobą Biblię, otwórzcie proszę. Piąty rozdział Księgi Objawienia. I przeczytamy od szóstego do czternastego wiersza. Księga Objawienia, piąty rozdział od szóstego wiersza. Jan w, w tym i w kolejnym rozdziale opisuje... Wizję Bożego tronu w niebie i tego, co dzieje się, co ma miejsce przed Bożym tronem. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi, stał baranek, jakby zabity. Wcześniej Jan mówił, że wokół tego tronu są właśnie takie cztery niezwykłe stworzenia o wielu twarzach, które czczą Boga i grono dwudziestu czterech starszych, czy w niektórych przekładach starców, którzy również są wokół tego tronu i oddają Bogu cześć. I tutaj widzimy, że między tronem, a tymi czterema stworzeniami starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał siedem rogów. Róg w Biblii mówi o mocy. I kiedy mówimy siedem rogów, liczba siedem jest liczbą pełni szczególnie w tych księgach apokaliptycznych w księgach proroczych więc tutaj mówimy o pełni mocy o baranku, który ma wszelką moc siedem rogów mówi o jego wszelkiej mocy i siedmioro oczu to, to mówi o jego wszech wiedzy. Że On wszystko widzi. Oczy, kiedy Biblia mówi o oczach w tych różnych postaciach, mówi o ich wiedzy, o ich możliwości widzenia rzeczy. I kiedy mówimy siedem oczu, to mówimy o pełni poznania, pełni rozumienia. I czytamy, że te Jego rogi i oczy, zobaczcie, tutaj są przyrównane do siedmiu duchów posłanych na całą ziemię. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię. Więc jeśli ktoś chce z Księgi Objawienia budować swoją teologię na temat tego, kim jest Bóg, czy jak, jak sobie zaczniemy wyobrażać Boga, to wiele tutaj z tych obrazów no, wprowadza przedziwne wyobrażenia. Więc tutaj musimy rozumieć, że Jan posługuje się symboliką cały czas. Liczba siedem jest ciągle się przewija przez tą księgę, mówiąc o pełni. Jeśli chcemy traktować literalnie te rzeczy, to wyjdzie nam wiele dziwnych wyobrażeń Boga i Jego działania. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni z interpretacją tego typu miejsc. Wszelkiego rodzaju sekty wykorzystują tego typu miejsca, do dyskredytacji tych fundamentalnych, biblijnych prawd na temat natury Boga i Jego działania. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni. A więc znowu, siedem duchów Boga mówi o pełni działania Bożego Ducha, o Jego wszechobecności, o Jego wszechmocy. Siedem rogów i siedem oczów to siedem duchów, więc tutaj mamy tą symbolikę pełni Boga. I to jest w baranku, w tym, który jest przed tronem Boga. On jest tym, w którym jest cała pełnia mocy i cała pełnia ducha i cała pełnia poznania, wiedzy. Więc tutaj to są atrybuty Boga. Mówimy o Jego wszechmocy i mówimy o Jego wszechwiedzy. I On Podszedł, czyli ten baranek i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. Na tronie mamy jakąś postać, która przypomina człowieka, ale nie jest człowiekiem. Jest ewidentnie jakąś formą objawienia się Boga. I baranek który też, jak widzimy, ma boskie atrybuty, przystępuje do tego, który siedzi na tronie do Boga i bierze z jego prawej ręki księgę. Prawa ręka też mówi o jego autorytecie, jego mocy. Więc tutaj cały czas pamiętajmy, że są to pewne obrazy, symbole. Nie bierzmy tych rzeczy dosłownie i nie Kształtujmy naszego wyobrażenia o Bogu w świetle tego, co czytamy w tego typu obrazach. Jak poczytamy różne księgi Starego Testamentu, w których Bóg się manifestuje, te obrazy są bardzo różne i one nie mają na celu, żebyśmy później zrobili z tego obraz, namalowali to, czy wyrzeźbili to i czcili to, jakoby to był Bóg. Nie, Bóg daje te objawienia siebie, pokazuje siebie w taki symboliczny sposób, żeby ludzie zrozumieli coś z Jego natury. Natomiast wiemy, że Bóg w swej istocie jest duchem. Nie ma rąk, oczu, uszu, nóg, włosów itd. Chociaż czasami w tych wizjach tak się ludziom przedstawia, żeby ludzie mogli coś zrozumieć z Jego istoty. To jest niezwykle ważne, byśmy to rozumieli, i nie, nie kreowali w naszych wyobrażeniach obrazu Boga na podstawie tych wizji, które Bóg dał ludziom oglądać o sobie. I co się dzieje, zobaczcie, co się dzieje, gdy ten baranek zabity, który żyje, jakby zabity, tak, baranek jakby zabity bierze tą księgę i gdy wziął tą księgę, te cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upada przed barankiem. To samo, co robią przed Bożym Tronem, to samo robią przed barankiem. To samo, co robią przed tym, który siedzi na tronie, to samo robią przed barankiem. Co nam pokazuje ich jedność? Pokazuje nam, że to jest jeden Bóg, godzien chwały, niebiańskich stworzeń, które dzień i noc, Czczą tego, który siedzi na tronie i baranka, którzy są jedno, chociaż są jedno, a jednocześnie widzimy istnienie ich, tak jak czytamy w księdze Jana na początku. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, czyli mamy pewną odrębność, a słowo było Bogiem, mamy jedność. Jedność i odrębność. I tu jest to samo, te same obrazy. Jest baranek, który jest odrębny od tego, który siedzi na tronie, a jednocześnie jest tożsamy z nim. Tą samą cześć, tą samą chwałę przyjmuje, tak jak ten, który siedzi na tronie, jest otaczany tą samą czcią i uwielbieniem. I raz jest przed tronem, a raz jest w tronie, jak czytamy tutaj te obrazy. Upadli przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, które są czym. Patrzycie w tekst? Co, co to jest? To są modlitwy świętych, nie tych z kółeczkiem nad głową, ale. Kto to są święci? To wszyscy, którzy odkupieni krwią Chrystusa, którzy z Jego łaski zostali włączeni do Jego Kościoła. To ja i ty, bracie, siostro, to my również jesteśmy w gronie świętych. Chwała Jezusowi, chwała Bogu naszemu Zbawicielowi. To i my jesteśmy w gronie Jego świętych i nasze modlitwy są jak Kadzidło przed Bogiem, są jak miła woń, kochani bracia, siostry, niech nie zabraknie naszej modlitwy. Tutaj słuchałem sprzed kilku tygodni nabożeństwa, wczoraj Sławek prowadził i Sławek mówi, bracia, siostry, nie śpijcie, módlcie się. Obyśmy nie musieli tak wzywać do modlitwy, ale żeby nasze serca były tak wdzięczne, tak rozkochane w Bogu, tak pragnące uczczenia Go, żeby to było jak kadzidło przed Jego tronem. Ja ufam, że my wszyscy w sercach się modlimy, czasami jest tak, że może nie mamy z różnych przyczyn jakiejś takiej odwagi czy siły, czy żeby wypowiedzieć te modlitwy, ale dałby Bóg, żeby te modlitwy płynęły z naszych zgromadzeń, żebyśmy wyrażali, choćby w krótkich słowach, jeśli nie mamy sił na wypowiedzenie wielu słów, a to przecież nie chodzi o wiele słów, Chodzi o uczczenie Go, o podziękowanie Mu, o wywyższenie Go. To, to, to się dzieje tam, przed niebiańskim tronem, i to musi się dziać tutaj na ziemi. To musi się dziać w każdym zgromadzeniu świętych. Jego imię winno być na naszych ustach z czcią, z chwałą, z uwielbieniem. I zaśpiewali nową pieśń, piękną pieśń. Zobaczcie, godzin jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. O to od razu identyfikuje, kim jest ten zabity baranek, prawda? Kto to jest ten zabity? Zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga. Czyli tutaj jest to pieśń Kościoła. Jest to pieśń odkupionych, jest to pieśń świętych, to oni, nie niebiańskie stworzenia, one nie potrzebowały odkupienia Jego krwią Jego śmiercią. To my, ludzie, to my, grzeszni ludzie, potrzebowaliśmy tego odkupienia, to jest pieśń Kościoła odkupionego. Zostałeś zabity, odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. I teraz zobaczcie, z każdego plemienia, z każdego języka, ludu i narodu. Na początku to byli głównie Żydzi, ale Pan Jezus już swoich uczniów posłał do Judei, do Samarii i na krańce ziemi. I dzisiaj ta Ewangelia jest głoszona po całej ziemi, dla wszystkich ludów, języków, narodów, plemion. I dzisiaj tu jesteśmy w gronie braci, i sióstr z Indii, z Holandii i też przyjechali Polacy z Niemiec, z Walii. Kochani, jesteśmy częścią tego, o czym tutaj czytamy. Nasi przodkowie byli poganami, którzy modlili się do martwych bóstw, do wymyślonych różnych bożków, odprawiali różne obrzędy pogańskie, a Ewangelia dotarła do kogoś, do kogoś i do kogoś i do kogoś i ktoś przekazał ją dalej i dalej i my dzisiaj tu jesteśmy. Dzięki krwi tego, który umarł i który z martwych stał i który żyje i który jest otoczony ciągłą niebiańską czcią, baranek. Odkupiłeś dla Boga przez swoją krew nas z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Kochani, dzisiaj nie jesteśmy tutaj w gronie laików i duchownych, nie jesteśmy w gronie kapłanów i prostactwa. Jesteśmy wszyscy kapłanami i królami przed Bogiem. To wiele by o tym mówić, i teraz nie czas na to, o tym kapłańskim królestwie, jakim zostaliśmy uczynieni przez Chrystusa. Natomiast jest to niezwykły przywilej podniesienia nas do godności tych, którzy w Starym Przymierzu widzimy, gdzieś tam pojedyncze osoby. A dzisiaj wszyscy w Chrystusie uczynieni kapłanami, mającymi bezpośrednio wstęp do miejsca najświętszego Bożej obecności i królami, przez których Bóg chce rządzić na tej ziemi. Niezwykłe dzieło odkupienia. Zobaczyłem też, dalej Jan pisze, i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy. Nie był w stanie policzyć, tam po prostu ogromne tłumy aniołów, stworzeń, całych tych niebiańskich, przedziwnych istot tysiące tysięcy, mówi. Tutaj ja mam przetłumaczone 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy. To po prostu on nie wiedział, jak opisać, jak tak dużo tego było. Masy tych wszystkich tam stworzeń w niebie mówiących donośnym głosem godzien jest, baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Zobaczcie co się dzieje przed niebiańskim tronem. Ja wiem, że my nie jesteśmy w stanie, wiecie, tutaj wykrzesać siebie takiej chwały, ale dałby Bóg, żebyśmy to, co możemy dać. i Ja wierzę, jak to się Bogu podoba, kiedy my takie słabe stworzenia, jeszcze wciąż w tych nie do końca odkupionych ciałach, mający zaczątek ducha, Wchodzimy w, te, w, to, w to uwielbienie, w ten zachwyt, w to wywyższenie i tak jak potrafimy, śpiewamy i, i wznosimy nasze głosy, wywyższając tego, który został zabity i, i wywyższając go i przypisując mu, tak jak oni, moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę, błogosławieństwo.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 a cztery stworzenia mówiły Amen, a dwudziestu czterech starców upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. Piękna wizja, kochani. Piękna wizja czci chwały dla Tego, który siedzi na tronie i baranka. I niechaj Boży Duch dopomoże nam dzisiaj i każdego dnia, w każdym zgromadzeniu przyłączać się do tej symfonii chwały, która nieustannie rozbrzmiewa wokół Bożego tronu w niebie. Jakkolwiek to tam w rzeczywistości wygląda. Tutaj Jan widzi pewną wizję, widzi pewne wyobrażenia. Ale to nam pokazuje, że nasz Bóg jest czczony na, w niebie wysoko, na ziemi, pod ziemią, w morzu, wszędzie. Całe stworzenie Go wielbi. Jakże my, odkupieni Jego krwią, jakże my mielibyśmy się nie przyłączać do tego serca? Niechaj Bóg nam dopomaga być Jego chwalcami, być Jego czcicielami w duchu i w prawdzie każdego dnia. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ci, Wielki Boże, Zbawicielu, dzięki Ci za łaskę, jakiej możemy być uczestnikami. Za możliwość stanięcia tutaj razem w gronie odkupionych, braci, sióstr, zjednoczonych Twoim Duchem, prosimy Cię, byś dzisiaj dopomógł nam w Duchu Świętym przynieść Tobie chwałę, uwielbienie z naszych serc, aby nasze modlitwy płynęły z serc poruszonych, z pełnych dziękczynienia, pełnych miłości do Ciebie, wdzięczności za to, kim jesteś, za to, co uczyniłeś, jak wielką cenę zapłaciłeś za odkupienie nas z naszych grzechów. Uczyniłeś nas kapłanami, królami, abyśmy wielbili naszego Boga, służyli naszego, naszemu Bogu i w Jego imieniu sprawowali niebiańską władzę na ziemi. Prosimy, kochany Panie, daj nam dzisiaj radować się, weselić się, wywyższać Ciebie, błogosławić Twoje imię, Prosimy, Działaj w mocy Twego Ducha, w każdym jednym z naszych serc. Nie daj, żebyśmy stali bezczynnie, żeby nasze myśli gdzieś uciekały do spraw ziemskich. Daj nam, Panie, łaskę zbliżyć się do Twego tronu i radować się Tobą, i wywyższać Ciebie, i rozkoszować się Twą obecnością. Niechaj Twój Duch porusza nasze serca i uzdalnia nas do bycia Twoimi chwalcami. Amen. Dziękuję bardzo słowa, by nasze myśli kierować ku Tobie i y, uznawać, kim jesteś, że jesteś wielkim, przemogącym, cudownym Bogiem. I y, to powinno. Y, w nas skutkować właśnie oddawaniem czci i chwały Tobie. Niech tak się dzieje prawdziwie w naszych sercach i, i wyraża to tym, co wychodzi z naszych ust i tym, co jest w naszym życiu, w naszych uczynkach, by chwalić Ciebie każdym swoim czynem, każdą myślą, każdym słowem. Amen. Amen. Amen. Amen. Ci, Boże, podziękować za objawienie, jakie Ty dałeś do Twojego kościoła, Boże. Dziękuję Ci, Boże, za te słowa, które Ty przekazałeś, Boże. Abyśmy zdawali sobie sprawę, kim Ty naprawdę jesteś, Boże. Aby nam to przybliżyć, chociaż na tyle, na ile potrafimy to zrozumieć, Boże. Dlatego też, Panie, dziękuję Ci za za Twoją dobroć, za Twoją moc, za Twoją mądrość i za to, że troszczysz się o nas, Panie, że nie rezygnujesz z nas, Boże, mimo że czasami jesteśmy uwikłani w sprawy, w różne sprawy tego świata Bożego, ale Ty, Panie, znasz nas, wiesz, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić i robisz wszystko, abyśmy, Panie, trwali w społeczności z Tobą. Abyśmy również tutaj, jak się zebraliśmy w imieniu Twojego syna Jezusa Chrystusa, tak jak potrafili, mogli Ciebie uwielbić i wywyższyć, czy to przez modlitwy, czy przez pieśń, czy też przez słuchanie z wiarą Pana, abyśmy poznali Ciebie, abyśmy poznawali Ciebie jeszcze bardziej, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci również za te obietnice, za to, że dałeś nam swoje królestwo, za to, że staliśmy się dziedzicami. I czas jest bliski, kiedy będziemy również z synami i córkami Pana. Dziękuję Ci Boże raz jeszcze. Amen. Amen. Amen. Wysłabiajcie Pana. Wysławiajcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosyjony teraz i na wieku. Od słońca aż do zachodu. Wysłuchajcie imię Pana. Pan stoi wysoko nad wszystkimi narodami, wyżej niż niebo sięga Jego chwała. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który mieszka na wysokościach, a dostrzega to, co małe, na niebie i na ziemi. On podnosi progu ubogiego, wędzarza i wyprowadza na należymy, aby go posadzić wśród książąt wśród tych, co stoją na czele Jego ludu. Panie nasz Boże, Jakże wielka jest Twoja łaska, że Ty Panie nas umiłowałeś, żeby dałeś za nas samego siebie, ofiarę. Twoja miłość Cię kierowała Panie na krzyż, aby nas odkupić, aby nas wyzwolić z tej śmierci wiecznej. Bo Ty Panie zawsze chciałeś być pośród nas i w nas, bo nas Panie umiłowałeś. I teraz Twoja miłość, Panie poprowadzimy nas u Tobie, bo Ty, Pani, nas pierwszy dni dniu Dzięki Ci, dzięki. Dzięki. Panu Jezus, składamy za to, żeś nas odszukał, żeś nas przyprowadził do siebie, że nie, mu, że nie musimy się głować, szukać jakichś dróg, jakichś praw. Bo Ty, Pan, jesteś drogą i prawdą, i życiem i tobie dzięki składamy. Amen. Amen. Ja Panie chcę Ci podziękować, Panu za ten czas, że się przechodzić w Twoje oblicze. Falić się Panie, dziękować Ci za wszystko Panie, ale i też przepraszam, że się coś w Twoim życiu jest Panie, co Ci się nie podoba Panie, wierzę, że Twoja świątka, kreptura, czyszczę moją. proszę się za każdym sercem, że jestem na tym miejscu Panie. Byś ty to nasze serca, żebyśmy byli jako jeden Kościół zjednoczeni, jednej myśli, jednej modlitwy, Panie, w stanie w tym miejscu, budowali Twoje słowie, Panie, i społeczności. Bądź z nami, Panie. Amen. Amen. Amen. so much. -huh. po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedli usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Dziękuję Ci, Właczeń Polski. Z całego serca dziękuję za Tą ogromną łaskę i Twoją miłosierdzie. Za to, że Panie, że nie muszę polegać na swoich uczynkach, na Twoim dziecku. Na tym, przy której doskonałem krew, oczyszczam jest wszelkie dziwactwo i Ci. Panie Cesarzu, Panie Panie Cesarzu, za twoją święciegość, serca za miłość, twoją za twoją miłość, kościół miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, twoją miłość, tak, ojczyk, jesteś naszą chwałą, naszą skałą może zostało, na której możemy być, tak, w kroś Dziękuję, ojcze, że wyrwałeś mnie i nie zdolny wciągnąć tych śmierci. Ale hmm. przychodzimy w różnych sytuacjach, w trudności to, że czasami rzeczy, które nie układają się po naszej myśli, to co dla nas, to Twoje słowo, które nam przypomina o tym, że nic nas nie może z twojej ręki. my sami możemy gdzieś się pogubić o własnym uczelni. Za to Ciebie dziękuję, że przypominasz, że jesteś wierny, że nie jesteś jak człowiek, który po czasie Trafi zmieniać zdanie, ale jesteś wierny w tym, co mówisz. I każdy to w tobie trwało się nie zawstydzi. Amen. Czy czynienie czy też prośby, Boże, aby Twoje imię było uwielbione, Panie. Chwała Ci za to, Boże. Godzien jesteś czci i chwały, Panie. Panie Jezu, wiemy, że kiedy staniemy przed Tobą, to tylko dzięki Twojej dobroci, dzięki Twojej mądrości, dzięki temu, że nas umiłowałeś i prowadzisz, Panie, bo w Tobie jest nasze zwycięstwo. I tak jak Ty zwyciężyłeś, tak również przez Ciebie my zwyciężamy. Przez Twojego Ducha Świętego Przez krew przymierza Która nadal oczyszcza nas Od wszelkiej zmazy i skazy. Kiedy możemy do Ciebie przychodzić W każdy czas Pani, Z wyznaniem naszych słabości Z wyznaniem naszych grzechów Pani, A Ty w swojej łaskawości Nas prowadzisz i przebaczasz nam Pani. Za to Ci Pani, dziękuję I wierzę, że my wszyscy jak tu jesteśmy Też Ci za to dziękujemy, Boże Chwała Ci za to Amen, Amen. Nakłym, Panie, swego ucha i wysłuchaj mnie, bo jestem żebratnie i nędzę Ciebie. Strzeżmy go życia, bo jestem niewinny. Radnij swego sługa, Boże mój, który na Tobie opiera nadzieję. dzieła. się nade mną, bo każdego dnia wołam do Ciebie. Napełnij radością duszę swego sługa, bo tę duszę swoją do Ciebie, Panie, wznoszę. A Ty przecież Pan jesteś dobry i łagodny i bardzo o dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Dopuść, Panie, do swoich uszu moją modlitwę. Daj wołaniu mojej prośby, dostęp do Ciebie. W swojej swej utręki wzywam Ciebie, bo w tym nie Nie ma wśród Bogów podobnego do Ciebie, Panie. Nie ma niczego równego Twoim dziełom. Przybędą wszystkie ludy, które stworzyłeś, będą składać pokłonę przed Tobą, Panie, i będą sławiły Twoje imię? Ty, bowiem, jesteś wielki i cuda. Jesteś Bowiem jedynym, wielkim. Prowadź mnie, Panie, swoją drogą. Będę podążał za Twoją drogą. Niech się raduje moje serce, bo mogę żyć w w Twojego imienia. Będę Cię, Panie, Panie Boże, wysławiał całym swym sercem. Będę uwielbiał Twoje imię na wieki, bo Twoje miłosierdzie dla mnie jest wielkie. Uwolniłeś na życie z samego dnia odchłania. Tak Panie dziękujemy Ci za to, żeś nas uwolnił. Naszym na życie, z tego na, na odkłani, Panie, żeś nas wykupił. Uwolniłeś nas Panie z, tych, z tego wszystkiego Panie, bo Twoja miłość Ciebie kierowała, abyś to uczynił. Nie był to ludzki zamysł, ale to był Twój zamysł Panie, tak tak się stało. Dzięki Tobie, Panie, składamy i dzięki Ci składamy za to, że, że możemy wysyłać tego świętego imienia, Panie Jezu. w Twoim Kościele. Dziękujemy, Ci, Panie, że Ty, Panie, masz swój Kościół, w którym jest Twoja chwała. Amen. Amen. Amen. Chwalcie, jak te wszystkie narody, chwalcie, po wszyscy ludzie, wielkie zdoliny kultu osierdzi nad nami, a prawda, jest Pana, Mam nadzieję, że dalej słyszycie. Także są długo oczekiwani goście dotarli do nas po licznych podróżach. Spędziliśmy z nimi już parę dni. Niektórzy, którzy byli wczoraj na pikniku, mieli okazję też z nimi troszkę pobyć, może porozmawiać. A dzisiaj podzielą się troszkę własną historią i historią dzieci, którym niosą pomoc. Także Poproszę najpierw Wouta, tak? Wout, you will start? Okej, okay. czyli poproszę Aszutosza i Widię, żeby podeszli i opowiedzą nam troszkę o sobie. Come in, please. Come up. Praise the Lord. Czwawa panu. Uh, thank you for like uh, giving us the chance to share our about our testimonies life. Dziękuję, że daliście nam możliwość podzielenia się z wami świadectwem tego co pan uczynił w naszym życiu. And thank you for inviting us uh, here in your church. Dziękujemy za zaproszenie do waszego zboru. And thank you like most importantly thanks Lord for making this happen that we are with you i bardzo dziękujemy że umożliwiliście nam bycie z wami so now vidya will share her about her life and the testimonies that god has done miracle in her life i chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym jak bóg hmm. zmienił nasze życie jakie cuda uczynił w nas so she for she will speak in hindi Then I will speak in English and Pavel will uh, help you Polish. in Polish. So you have it in three languages now. So you have it in three languages now. Lord. you have i dziękujemy Bogu za piękny dzień, który nam dał. Abhivadya dite ho Pastor Pavel aur Agnes ke liye aur sab And special thanks to Pastor Pavel and Agnieszka and all of you. I też jestem wdzięczna Pawłowi, Agnieszce i wam wszystkim. Uh, so uh, Widja opowie troszkę o gnieździe ptasząd. Mery, mery, nasza mery, nasza mery, nasza mery, nasza Widia wyszła za mąż w 1997 roku. So she was married with Babu. I jej mężem był Babu. Babu so Babu was born in the slums. Babu urodził się w indyjskich slumsach. I kiedy So after marriage also we were in the slums I kiedy się pobraliśmy nadal mieszkaliśmy w slumsie So first they used to go to the catholic church I zaczęliśmy chodzić do kościoła rzymskokatolickiego So after some time Babu met uh, Pastor Samuel, uh, who was a believer. Po pewnym czasie Babu poznał pastora, który miał na imię Samuel i który był człowiekiem wierzącym. So first he, he started visiting us and we started a house group. Ten, ten pastor odwiedzał nas i zaczęliśmy prowadzić taką grupę domową. W tej ta, ta, ta grupie to był Babu, ja, e, and i jego siostra. सो ये अह त अगस्त का ग्रुप था वो बाबू या आशुतोष i येगो सिस्टर और और और और So in that slum so uh, first how like a uh, believers church was started in, <coughs> in our house if tym całym slum sie nasz dom był jedynym takim kościołem domowym aur Minnie steki shuruat do 2019 1996 mein hamara shaadi hua 97 humko uh, uh, ladki ho gayi so she was like Sorry. I will correct her. Uh, so she was married in 96 and we, they got blessed with a daughter in 1997. Mała poprawka pobrali się w dziewięćdziesiątym roku, a w dziewięćdziesiątym siódmym roku urodziła im się córeczka. In 1919, Babuki Mula Khatek w Netherlands, Maria, usłyszała w church. So oh, in 1999, uh, Babu met a woman from the Netherlands. In 1999, roku, Babu met a from the Babu a slum area a With the help of that lady, Babu started a ministry which was more focused on the slum kids and the street children. I ta siostra zachęciła babu i pomogła mu rozpocząć taką służbę w slumsach i wśród dzieci mieszkających na ulicy. Do hazard charme, mamy mula kat w aucie ho gay, aik camp me. So like Maria used to organize a uh, camps for street children. So in 2004, we met Wout. Maria, tak się nazywała ta siostra, organizowała obozy, takie krótkie obozy dla dzieci ze slumsów i dzieci z ulicy. I w ten sposób też przez te obozy poznaliśmy Wouta w 2004 roku. So after that, like I have a lot of testimonies, like, where God was with us. Uh, I can only say that, like, uh, God made this ministry possible, like from scratch. I mogłabym tutaj opowiadać o wielu cudach, które Bóg uczynił w trakcie tej służby z tymi dziećmi, ale powiem tylko tyle, że Widziałam, jak Bóg od samego początku, od podstaw, pomagał nam zbudować taką służbę. So I'm really thankful to Lord, like from uh, the start of the ministry that is from 2004 till uh, now. He has been with us and he has blessed us in every way. And uh, thanks a lot for giving us a friend like Wout. Jestem bardzo wdzięczna Bogu za tę pracę, którą pomógł nam wykonywać przez te lata i za udział Wouta w tej pracy od 2004 roku. 2023. W 2023 roku. So it was a very beautiful start for us. Ten, ten rok rozpoczął się w taki piękny sposób. 2023 So her both the son and like son and daughter got married in 2023. Zarówno jej syn, czyli ich uh, syn i ich córka zawarli małżeństwo na początku 2023 roku. Uh we... in 2023 like uh, in September 2023 we lost babu as he was not Well, from last two three years. Ale w, we wrześniu 2023, babu odszedł do pana, ponieważ przez lata miał różne problemy z To the, huh? So thanks a lot like uh, at that uh, bad time most of the people with us i w ciągu tego czasu uh, trudnego dla nas czasu jesteśmy wdzięczni za tych wszystkich ludzi którzy razem z nami przechodzili ten trudny okres So after she lost babu Uh, she was thinking how how could she handle the, all the things. I kiedy babu odszedł, Vidya e, zastanawiała się, jak ona teraz poradzi sobie z tymi wszystkimi obuwiąskami w prowadzeniu tego śrocinca dla dzieci. Lekin muzi malume ke pravu jisko jisko utata hai, usko kabi pichhe jane nahi deta ya gire nahi deta. So. But I had a trust in Lord like if He has uh, given me the bad time, sure He will give me the strength to move forward. ufałam Bogu, że tak jak w tych trudnych czasach On nie zostawia, ufałam że da mi siły, żeby poradzić sobie i stawić czoła tym nowym wyzwaniom and thank you, Lord like uh, that he never left us in uh, every difficulty and he was with us so that is from uh, her, so I will invite now Yuma to say some like uh, to say some words and With you the and bird I teraz jeszcze poproszę Jumę, żeby podeszła i też y, opowiedziała chociaż parę słów o tym, jakie były jej doświadczenia z tym Gniazdem Ptasząt. Ja dla wyjaśnienia tylko powiem, że Gniazdo Ptasząt to jest y, nazwa tego sierocińca, w którym oni pracują z około obecnie dwudziestką dzieci. Wout will help you, yeah. if you need. There's <laughs> English. Right. Um, thank yeah. you, that I am a part of this. A, ja się uh, też this? bardzo cieszę, że mogę być częścią tego dzieła i też dzisiaj z Wami tutaj być w tej społeczności. It's a very warm people here. I like it very much. I bardzo lubię Wasze takie ciepłe, przyjazne nastawienie. I też cieszę się, że mogłam się zatrzymać w domu u Pawła i Agnieszki. Opowiem troszkę o tym, co wydarzyło się w moim życiu. Mam na imię Juma. This year, married for 25 years. W tym roku z mężem married 25 years. ślubu. this year, married for 25 I 25 <laughs> Because that was start everything. <laughs> Opowiem króciutko o tym, jak poznałam, Wa Wałta, ponieważ to związało mnie z tą służbą. So, um, I know about from church. Poznaliśmy okay. się z Wałtem w zboże. Uh, I on opowiadał o tej pracy i życiu w Indiach. Um, And I adopted uh, from 1982.: So how old were you then?: uh, Six years old. Urodziłam się w Indiach i do 6 roku żyłam w Indiach. gdy miałam 6 lat, zostałam zaadoptowana do holenderskiej rodziny. So uh, I know he go uh, a lot of times to India and I think I would also go to India. I wiedziałam, że Walt często lata do Indii, więc też yy, chciałam się przyłączyć i pojechać i zobaczyć ten kraj na nowo. So w 2016, with my and 2016 <laughs> roku yy, pierwszy raz poleciałam do Indii z moim mężem i z Waltem. Yeah. Uh, um, the first time Going to India was a very emotional rollercoaster. I. ta pierwsza wizyta w Indiach była dla mnie takim emocjonalną jazdą. Z powodu tego because of my adopted. Uh, Z uh, tego właśnie, yeah. że tam dzieciństwo. Uh, uh, so I met S. Uh, S. W Indiach poznałam Widję i jej męża, Babu. To było takie cenne doświadczenie obserwować, jak oni zajmują się tymi bezdomnymi dziećmi. So, um, I I, was blessed that I with adopt Adopted, but, um, otherwise I widziałam, jakie wielkie błogosławieństwo mnie spotkało, że zostałam zaadoptowana i miałam rodzinę, gdyż w innym wypadku żyłabym w slumsie, też jako taka sierota. Um, so I go again in the end of 2017-18. I ponownie pojechałam w 2017 i 18. With my whole family. Z całą moją rodziną. so with I don't I don't know. No. I don't know Nie pamiętam czy wol <laughs> był <laughs> z nami czy nie. Yeah. I tak samo było to bardzo cenne doświadczenie dla moich dzieci które mają takie wygodne, dostatnie życie w Holandii, a tam mogły zobaczyć zupełnie inny świat i zupełnie inne warunki życia w Indiach. I to też wzbudziło w moim sercu takie dziękczynienie do Pana Jezusa za to, co mam i pobudziło mnie do tego, żebym była wierna w modlitwie o tą pracę tam w Indiach i też mogła ją wspierać jak tylko mogę. Again, thank you guys for like helping us and uh, giving us the motivation that we can speak because we are not a speakers mówcami, więc, dziękuję, Right now you can see that i am shivering like i do i don't have an app, or like what do you say? i don't have i don't speak regularly like this więc y, dla mnie jest to coś zupełnie nowego, ponieważ nie, nie przemawiam regularnie do takiej grupy ludzi. So, like, uh, I Vidya like, right from my birth. Y, znam Babu, ponieważ y, on y, był ze mną od moich urodzin, czyli mąż Vidi y, był, był opiekunem nade mną od moich urodzin. So, Babu was, um, like, Uh, more an inspiration for me Because dla mnie zawsze inspiracją like uh, being born in slums and then taking charge of the, taking care of the kids who are living on street or are orphans ponieważ urodziłem się też w slumsie i widziałem jak on był zaangażowany w pomoc sierotom i mieszkańcom slumsu like right now in the, nowadays we cannot think uh, taking care of one kid uh, with uh, without any support or something like that obecnie te dzieci którym pomagamy możemy udzielać im tej pomocy dlatego że ktoś nam pomaga ktoś nas wspiera ale my sami byśmy chyba nie dali rady opiekować się żadnym z tych dzieci but he had that courage to start somewhere and uh, to visit people ale Babu, kiedy zaczynał, nie miał żadnej pomocy z zewnątrz. Sam zachęcał odwiedzał ludzi. So like uh, you always have a hero in front of you. E, ci... hero. Ja yeah. so, i like, patrzyłem you na him niego you. jak na takiego wielkiego bohatera. Like uh, if you like suppose you are following some football star or something like that, you always want to be like him. Tak, jak wiele dzieci patrzy na jakiś piłkarzy czy gwiazdy filmowe i chcieliby być tak jak oni. So, for me, the. No, not, I cannot call it a dream, but for me it is very important to be like him, because he had all the qualities that I can see in a person. I dla mnie Babu był taką właśnie postacią i zawsze chciałem być tak jak on. Ponieważ widziałem w nim te wszystkie piękne cechy charakteru. I w ten sposób, kiedy już później powstał ten sierociniec, pomagałem mu w tej pracy. Could you, could you just back up a little bit and tell about your, your home, how... How it, the life was like in the slum when you were in the slum. What kind of room you stayed in? Just, uh, just in a few words. Yeah. So, like uh, as Vidya told you, like we used to live in slums. I just asked him to tell us a little bit about the life in the slums. How it looked practically, because both Vidya and he were born and lived in the slums. Like, so, we used to live, I think, around 11 people in the room like this. Więc nasz, całe nasze mieszkanie, cały nasz dom, to był taki pokój powiedzmy 3 metry na 4 metry i tam 12 osób mieszkało w tym pokoju mieszkaniu. No clean water, no electricity. Nie było bieżącej wody, nie było elektryczności. So if you want to like uh, have water for, it, for your drinking, you, or like for any other things, you have to walk a certain distance. Więc jeżeli chciałeś mieć wodę, no to trzeba było po nią gdzieś chodzić i w jakimś wiadrze ją przynieść. And we used to live in a kind of slum where an alcohol was made. I w naszym się ludzie produkowali alkohol. So that was not a good place for kids to live or any any, any other family. Więc możecie sobie wyobrazić, że nie było to idealne miejsce dla mieszkania, dla dzieci czy jakichkolwiek rodzin. The was produced, like, in every Wiele dzieci w tym slam już było alkoholikami w wieku 12, 13 lat. If not like that, like due to poverty, the kids would go into another direction that would be thief or like selling drugs and anything. So like life in slums was very hard and is very hard nowadays also like Even if uh, India is a developing country, you cannot survive, because in one room there are 12 to 14 people living.: Więc chociaż India jest rozwijającym się krajem, nadal jest tam mnóstwo slamsów <laughs> i ludzie żyją w takich warunkach wiele rodzin 12-14 osób w takich such pomieszczeniach egrzystuuje and minimum daily wage is uh, so less that you can you can only eat or you can uh, educate your child I, e luci po prostu nie stać na to żeby wyżywić taką rodzinę i jednocześnie posłać dzieci do szkoły so that is how like a bird, bird nest was started więc kiedy rozpoczęła się ta służba tego gniazda ptasząt, gdzie oni starali się nakarmić te dzieci i umożliwić im pójście do szkoły, so tak jak mówię, wielu rodziców z trudnością zapewnia swoim dzieciom jedzenie i nie stać ich na edukację. So in, uh, like a, through we try to provide the kids who, don't, who cannot uh, take proper education or cannot uh, have proper food. Więc w tym właśnie sierocińcu zapewniamy tym dzieciom jedzenie i edukację, których nie mieliby żyjąc w slumsie czy na ulicy. I przez ostatnich 5-6 lat pomagałem babu w tej pracy. And, uh, last year we lost him. I w zeszłym roku on odszedł do pana. I dla mnie było to wielkim wyzwaniem, ponieważ dopiero co uh, ożeniłem się. Uh... I don't know how it would be like for me, but uh, it was a very tough time, a difficult time for me. I to był dla nas bardzo, bardzo czas. But all thanks to God, so he was with me, so gave me strength, wisdom to take care of everything. Ale Bóg dał siłę i dał zdolność, żeby poradzić sobie z tym wszystkim i zająć się dalej tą pracą. I bardzo was proszę o taką modlitwę, żeby Bóg zdania nas byśmy mogli pomóc jeszcze większej ilości dzieci, żeby one miały jakąkolwiek przyszłość. The biggest testimony in my life is, if I am standing here, it is because of God. I would not be with any person's wisdom, or with my wisdom, I would, it would not be possible. I know that I am here, but I thank God and His grace, which allows me to serve Him and to be in such a place like this. Now, Wout will show us some pictures of a birds' nest and life there around there. now some pictures and about the life in So, we just made a collection of pictures to yes, give you a little bit of idea about the hostel. Przygotowaliśmy taki zestaw zdjęć, żebyście mogli troszeczkę bardziej wyobrazić sobie, jak wygląda nasza służba tam na miejscu. I po tym krótkim pokazie tych zdjęć, Ashutosh jeszcze opowie o kilku dzieciach, które tam były w tym So this you see our Więc na tym, na tym zdjęciu widzicie nasz budynek. We it in 2015. Udało nam się go zakupić w 2016 roku. That time we with 26 in a small Zanim kupiliśmy ten budynek, oni mieszkali w 26 osób, właściwie małżeństwo czyli Widia i Babu mieszkali z dziećmi w dwóch pokojach dwadzieścia sześć uh, dzieci Ashutosh already told that he is married uh, one and a half year ago i Ashutosh uh, ożenił się półtora roku temu on this picture you see him with his wonderful wife Sneha i na tym zdjęciu widzicie go z jego piękną żoną Sneha Sneha is the teacher Sneja jest nauczycielką. I jej wielkim pragnieniem jest uczyć dzieci w tym sierocińcu, który prowadzimy. I dla niej to było szokujące doświadczenie, ponieważ pół roku po ślubie miała już 20 dzieci. Uh, when I Gdy ja czy inni bracia i siostry przyjeżdżają do tego sierocińca przywozimy zawsze dużo prezentów dla dzieci. So you see them with, yes, with with Więc tutaj widzicie dzieci cieszące się tymi prezentami some simple music instruments but they like it very much Proste instrumenty muzyczne które one uwielbiają This is the grave of Babu a few days after his funeral. tutaj widzicie grup Babu kilka dni po jego pogrzebie. He is buried in the same grave like his mother so. On jest pochowany w tym samym grobie co jego matka. One oh, back please. Jeden soft please. <laughs> And this is, uh, here we are with a group from Hostile Children and some of the big boys. And maybe you think, who are the big boys? The big boys are the six boys with whom we started. In... Tych dwóch chłopaków jest częścią sześciu, z którymi zaczynaliśmy tą pracę opieki nad sierotami. Czyli oni byli w tej pierwszej szóstce, którą się zajęliśmy. I tutaj mamy jeszcze wykończenie tego e, miejsca spoczynku Babu. I na tym, na tym e, jak to się nazywa, na grobku jest napisane Jego imię i imię Jego Matki. To są właśnie ci duzi chłopcy, kiedy byli mali. We December, so I mamy taką tradycję, że jak ich odwiedzamy, to zawozimy im takie czekoladowe litery, pierwszą literę ich imienia, każdy dostawał. W Holandii można kupić takie litery od października do grudnia. Więc jak jeździłem tam na Boże Narodzenie to im zawioziłem te litery czekoladowe. This is Sam. No. Yes, Sam. Sam. Okay. Sam is nice. His name is. This is when he was young. To jest Sam i to zdjęcie kiedy był małym chłopcem. Mike is yes, almost all children they come from a Hindu family. Prawie wszystkie dzieci w naszym sierocińcu pochodzą z hinduskich rodzin. Somnath, Hindu Jego hinduskie imię Somnat. Yes, so to, to imię nie w żaden sposób nie jest chrześcijańskie więc on chciał zmienić swoje imię, zmienił so Paul like your pastor więc zmienił je na Paweł, tak jak moje imię. And again later he to in A później jednak zmienił zdanie i powiedział, jednak chcę nazywać się Samuel. Ale Babu powiedział, no nie możesz w kółko zmieniać swojego imienia. So we we call him Paul Sam. Więc nazywamy go teraz Paweł Sam, czy Samuel. And this is also okay. To jeszcze raz Sam, Sri Samuel. Aditya. Aditya, you will see some later pictures. Aditya is married now. Aditya, ten kolejny chłopiec już teraz jest żonaty. As a daughter from four years old, I think. Yes. I ma czteroletnią córkę. From the six boys, with three of them we have. Lot of z, tych pierwszy, z tych pierwszych sześciu chłopców, którzy byli w sierocińcu, z trzema mamy bardzo dobry kontakt. Więc ten po the pierwszy, one. po prawej, to jest właśnie ten Sam, który był kiedyś taki mały. Tak, to on właśnie. Paul Sam. This is, uh, Tutaj po prawej stronie mamy Babu i Widie, potem Wołta z dzieckiem właśnie jednego z tych dużych chłopców z jego żoną. I to jest pierwsze dziecko, które urodziło się z tych wychowanków Bird's Nest, czyli tego właśnie gniazda ptasząt. w środku tutaj macie Ashwini to była pierwsza dziewczynka która zamieszkała z nami she lives in Mumbai now. teraz mieszka w Mumbaju. jakieś dwa lata temu wyszła za mąż i to jest jej tutaj mąż po lewej stronie. Tutaj macie zdjęcie matki z dwójką dzieci, która mieszkała na ulicy i my wzięliśmy te dzieci do tego sierocińca i one już są podrośnięte teraz. So, Mona <laughs> so and Mona are the names. Ich, ich imiona to Mona i Samisha. To niestety jest częsty smutny widok na ulicach w Indiach. Matki, które samotnie po prostu śpią i funkcjonują na ulicach z małymi dziećmi and they are not able to yes, offer any future to the children. są w stanie zapewnić żadnej przyszłości swoim dzieciom. So it's a very hard decision for these ladies to bring children to Bird's Nest or to another hostel. dla tych kobiet bardzo trudno jest oddać własne dzieci do takiego właśnie sierocińca jak nasz, gdziekolwiek But most of the, of the mothers are always welcome to the children and most of them come from time to time i kiedy te matki oddają nam te dzieci pod opiekę w każdej chwili mogą przyjść odwiedzić je spędzić z nimi czas więc nasz dom jest otwarty na kontakt cały czas z tymi rodzicami którzy oddają te dzieci pod naszą opiekę. so remember the picture of those children because later toss will tell about both of them and then you see a picture how they look now więc starajcie się zapamiętać widok tych dzieci ponieważ szutosz za chwilkę opowie nam o ich historii i pokaże nam ich zdjęcia jak już są doros dorosłe to jest zdjęcie z zeszłego grudnia niektóre z dzieci w tym naszym sierocińcu i tam takie cukiereczki Smarties, im przywiozłem, które bardzo im smakowały. Just, just of the boys ready to go to I chłopcy szykujący się do wyjścia do szkoły They have for noszą takie specjalne fartuchy szkolne. Ale ten chłopiec po lewej jeszcze nie miał fartucha, ponieważ dopiero trafił do naszego domu. This is to jest mały Daniel. He is totally crazy about me. On bardzo lubi mnie. I on też ma taką szczególną, smutną historię, o której Aszutorż za chwilę opowie. Mogę tylko powiedzieć tyle, że urodził się w więzieniu i pierwsze trzy lata od urodzenia spędził w więzieniu. And details, Ashutosh will tell you later. I Ashutosh za chwilę opowie nam więcej o tym chłopcu. Salman, yes. Salman i Sachi na tym zdjęciu. Also about Salman, Ashutosh will tell more. The children, I Salman za chwilę, Ashutosh opowie nam więcej o Salmanie. Dzieci co jakiś czas potrzebują nowych ubrań czy butów. Ale wiem, że Ashutosh i inni. I wszystkie pieniądze, które otrzymują, bardzo ostrożnie wydają na potrzeby tych dzieci. Ale kiedy pojechałem tam i zobaczyłem jedną z naszych dziewcząt, która właśnie w takich butach chodziła, powiedziałem, idziemy do sklepu, żeby kupić nowe buty. So we, we are in the shoe shop. I tu jesteśmy już w sklepie z butami. And yes, she was really very happy. I ona była bardzo szczęśliwa, że dostała nowe buty. Tutaj mamy kolejną rodzinę, która mieszka na ulicy. Może 10 lat temu zrobiliśmy to zdjęcie. The lady that's sitting on the left side is the mother. Po lewej stronie, tam w cieniu, y, siedzi matka. And there were also a few daughters, but Babu helped them in that time to go to a hostel. I ona miała córki, Babu w innym Because for, for girls it's even much more dangerous to live on the street than for boys. Oczywiście, mieszkanie na ulicy dla dziewcząt jest dużo bardziej niebezpieczne niż dla chłopców. From left. Ten drugi chłopiec od lewej w białej koszuli. Times, with Babu, I him on the Kilka razy odwiedziłem go razem z Babu, kiedy jeszcze mieszkał na ulicy. And yes, he was, really, he really loved Babu. When we came there, he always him. I on zawsze, kiedy odwiedzaliśmy go, okazywał takie silne uczucia miłości do babu. Zawsze go ściskał, witał się z nim serdecznie. But this boy was to, uh, glue and Ale niestety ten chłopak był uzależniony od wąchania kleju i innych chemikaliów. I Babu próbował zachęcić go, żeby skorzystał z jakiejś medycznej pomocy. Ale niestety ten chłopak któregoś razu zażył właśnie takie środki odurzające i zginął w wypadku kolejowym. Więc większość dzieci, które żyją w hostelu They are like this boys. Więc staramy się dotrzeć do takich właśnie dzieci i ustrzec ich przed tragediami, jakie, spotkały, jakie spotykają dzieci, tak jak tego chłopca. Dzieci tak jak tego chłopca. Wielu z tych chłopców na ulicach nawet nie potrafi normalnie rozmawiać. Jak coś im nie pasuje, to od razu biorą się do bójki. So Babu did, doing, kind of Więc Babu to robił i teraz Ashutosz to robi, odwiedzają tych chłopaków na ulicach, pomagają im w jakichś takich nagłych, dramatycznych sytuacjach. So Because of, yeah, they bad ale nie możemy ich przyjąć do naszego sierocińca ponieważ oni nie potrafią się normalnie zachowywać ciągle byłyby z nimi straszne problemy bierzemy do sierocińca małe dzieci 4-5 lat ponieważ wtedy można jakoś jeszcze odmienić ich zachowanie i sposób bycia what uh, as tells, already told parents don't have money to bring the, let the children go to school tak jak asutos mówił rodziców nie stać na to żeby posłać dzieci do szkoły ponieważ tam większość szkół jest płatnych a te państwowe są bardzo słabej jakości takie które są bezpłatne I just explain about the yeah. payment for the schools yeah. by the way this picture is made in the slum lived and birth. I to zdjęcie jest zrobione w slumsie, w którym Babu i Widia mieszkali. Wokół są tam takie powiedzmy bloki czteropiętrowe. Ale jak widzicie, kondycja tych bloków jest tragiczna. They are and water. Oficjalnie nie ma tam elektryczności ani wody, ale ci mieszkańcy sobie załatwiają na lewo elektryczność i wodę. Ale oczywiście jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ oni po prostu podpinają się pod linie elektryczne i te kable wszędzie wiszą w całych tych mieszkaniach. Dla takich wysokich ludzi jak ja, który przewyższam ich o głowę, większość tych mieszkańców Indii, odwiedziny w takim bloku jest niebezpieczne, ponieważ łatwo mogę zaczepić głową o te wiszące elektryczne kable. Raz, raz już mnie tam poraził prąd i to nie było przyjemne. I jak widzicie, tutaj jest jakiś mężczyzna i jego córka, która siedzi na tym wysokim kiju i robią takie pokazy na ulicy. And two other children are sitting on the ground. I tam jeszcze dwójka dzieci na, na chodniku siedzi próbuje jakoś zabawić ludzi, żeby rzucili mu parę groszy. Are, are I tutaj te same dzieci zmęczone śpią na ulicy. Kind of rings, yes. I mają tam takie stalowe e... kółka, kółka które służą im do wykonywania różnych ćwiczeń. I tam też widzicie butelka le leży obok, co jest typowe dla tego miejsca. Tutaj mamy kolejną rodzinę, która mieszka na ulicy. I to jest zdjęcie z zeszłego grudnia. The three children lived in the hostel before. Trójka z tych dzieci mieszkała przez pewien czas w naszym hostelu. Ta kobieta druga od prawej strony to jest matka. Ona zdecydowała, że zabierze te dzieci z naszego hostelu. And now they work for her. I one pracują dla niej, na jej utrzymanie. Tutaj mają takie swoje stoisko na ulicy i sprzedają różnego rodzaju zabawki dla dzieci. Mamy z nimi nadal kontakt, odwiedzamy je wielokrotnie. They come to Czasami one przychodzą do naszego hostelu. Ten chłopiec po prawej ma na imię Arbas, bardzo lubi przychodzić do naszego hostelu, ale jego matka mu na to nie pozwala. Tutaj widzicie dzieci już w mundurkach czy w takich specjalnych strojach, gotowe do szkoły. Pictureism. Jeszcze następne. Tutaj ponownie Arbas po lewej stronie. Jak odwiedziłem ich ostatnio, to Ashutosh próbował odwiedzić jak najwięcej tych dzieci na ulicach. Spotkaliśmy się gdzieś w jakimś centrum handlowym i tam daliśmy im trochę jedzenia. Jak widzicie, dzieci mają wielkie tornistry szkolne. Staramy się co roku kupić nowe im. Mają dużo książek do dźwigania, a jakość tych tornistrów nie jest najwyższa. This is Tutaj widzicie dzieci w szkole, jak to wygląda u nich. Po lewej stronie macie nauczyciela w szkole. I to jest płatna szkoła, tak wygląda wyższej jakości szkoła, gdzie trzeba płacić za naukę dzieci. So yes. Więc może wydaje Wam się, że wygląda tak staroświecko i prosto ale to jest jedna z lepszych szkół, natomiast trudno w sobie nawet wyobrazić, jak wyglądają te bezpłatne szkoły. Are proud to go to Dzieci bardzo lubią chodzić do szkoły. Z przodu macie tam takiego chłopca z wielkimi oczami. I on chyba pierwszy first first raz widział białego człowieka <laughs> z dalekiego kraju. Jak spędzam tam czasami trzy tygodnie, to nie widzę żadnego obcokrajowca, sami ciemnoskórzy mieszkańcy Indii. Więc dla nich jestem zawsze atrakcją. Yes, attraction, na początku się mnie boją, ale później się przyzwyczajają. Na początku, jak dzieci jakieś nowe są, to na początku się mnie boją, ale później się przyzwyczajają i już mnie lubią. Tutaj też pomaga temu chłopcu z jego zadaniem domowym. W Holandii, myślę, że chyba w Polsce podobnie małe takie dzieci nie dostają zadań domowych. But in India, from the first they get Ale w Indiach od samego początku dużo zadania domowego. Jeszcze następne. Jak ma się dużo dzieci, to trzeba dużo jedzenia dla nich. Here on the market with Więc tutaj z Widją robimy zakupy na bazarze. W dużych ilościach można kupić ryż i inne ziarna. Next one. And yes, they at home, so this is Tutaj, jak widzicie, spore zakupy przynieśliśmy do domu. Te torby po lewej stronie mogą ważyć nawet 25 kg. I hostel. tak właśnie teraz po remoncie wygląda kuchnia w hostelu. Za tą taką jakby przedzieloną zieloną ścianą jest kuchnia, gdzie wszystko jest gotowane. A z przodu jest jadalnia, gdzie wszyscy jedzą. Praca w kuchni jest ogromnym zajęciem. W Holandii, jak kupujemy jedzenie, to większość już jest częściowo przygotowana. Yeah. Ten groszek zielony, który tutaj mamy w miejsce, w Holandii po prostu kupujemy gotowy taki groszek, a tutaj, jak widzicie, wszystko trzeba ręcznie wyciągnąć z tych. I nie dla jednego dziecka, ale dla dwudziestu dzieci trzeba przygotować. Is, this is, uh, with her Tutaj Widia z jej siostrą dalej gotują, czy yes, przygotowują. To, uh, przygotowują warzywa. To jest Okay. Tutaj mamy kalafior przygotowywany na podłodze. Wszystko na podłodze. Zresztą się dzieje. To jest Komal, która jest najstarszą dziewczynką w naszym hostelu. She is somewhere between 20 and 22 years old. Ma pomiędzy 20 a 22 lata. Tam wiele dzieci, nie wiadomo kiedy się urodziło, It's nie mają known. żadnych dokumentów. Exactly Nikt nie wie dokładnie kiedy się urodziła. No? Okay. Uh, then I will tell a little bit. The only child in our hostel who doesn't have any family. Komal jest jedynym dzieckiem w naszym hostelu, który nie ma żadnej rodziny. Pozostałe dzieci mają jakąś ciocię, mają jakąś babcię, jakieś tam powiązania rodzinne. Natomiast ona nie ma nikogo. Ona nie chodziła do szkoły, a teraz jest w naszym hostelu i bardzo się z tego cieszy. Helps in the Pomaga Widzi w kuchni i chciałaby wyjść za mąż wkrótce. Woda to jest zawsze ciekawa historia. Co dwa dni, you mean every two days? Co drugi dzień generalnie nie ma wody, nie ma ciśnienia, nie ma wody. Więc ani nie można spłukać toalety, nie można się wykąpać. So that's why all in India, they have water Więc roof. większość domów w Indiach na, na, na dachu mają takie właśnie zbiorniki na wodę. Więc mamy tysiąc, dwa takie zbiorniki, tysiąc litrów na dachu i jeszcze jeden w piwnicy. Yes, i zdarza się, że przez kilka dni nie ma w ogóle wody, więc wtedy oczywiście wszystką wodę zużyjemy Vidya i wtedy Widia musi zamówić taki, taki samochód z taką ogromną cysterną, która przywozi wodę i przywożą 3000 litrów wody i znowu na 2-3 dni wystarczy 6 euro kosztuje taki, zamówienie takiego czegoś. 6 euro za cały ten. Woda niestety jest brudna, więc trzeba czyścić te wszystkie tam zbiorniki. And job for the boys. I to jest specjalna praca dla chłopców. Chłopcy mali mogą wejść do środka, do tego baniaka. Teraz jest czysty, natomiast wcześniej był cały, brązowy przed sprzątaniem. I jak już sprzątną, to wychodzą na zewnątrz. I bardzo im się podoba ta praca. They like playing games, like Oczywiście, jak wszystkie dzieci, lubią grać w różne gry. Takie proste zabawki dla małych dzieci, drewniane, to one najbardziej to lubią. Układanki jakieś tam. Oni na schodach grają w różne gry, jak tutaj widzicie, barcady i inne. Na łóżkach. Dzieci bardzo lubią tańczyć. Dużo bardziej niż tutaj dzieci w Europie. Wszystkie bardzo dobrze tańczą i widać różnicę między chłopcami a dziewczętami. Dziewczynki tak tańczą elegancko, w zorganizowany sposób, a chłopaki skaczą dookoła wszędzie. Tak, Tutaj to kolejny chłopiec z kolejną zabawką która została im podarowana z klockami z budową. jakich making bubbles dmuchanie tych bombli bardzo im się to podoba when they have foreigners also most times from holland kiedy mają jakiś gości, głównie z Holandii. Trip, staramy się z nimi gdzieś pojechać, zabrać ich na wycieczkę. Because, yes, people, we, we My płacimy za tą wyprawę. I sprawia nam to wielką przyjemność. To to Tutaj rano wszystkie dzieci gotowe na wyjazd na plażę. Wynajęliśmy taki autobus, jakieś 160 km od plaży, normalnie 4 godziny w Indiach zajmuje taka podróż, na autostradzie, wyjechaliśmy o 5 rano i wróciliśmy następnego ranka o czwartej rano. So Tutaj z dziećmi jesteśmy na plaży. I tam nikt się nie przebiera na plaży. Wszyscy w ubraniach wchodzą do wody, szczególnie panie. I oczywiście musieliśmy bardzo uważać, ponieważ dzieci nie potrafią pływać. A dla większości z nich pierwszy raz w ogóle były nad morzem w życiu. I bardzo im się to podobało. Kolejny jakiś wyjazd w inne miejsce. I tam właśnie niedaleko znajdował się plac zabaw. In Holland we say, okay, we buy ice cream. W Holandii idziemy po prostu na lody, jak mamy chęć. In India, not very ale w Indiach nie jest to wcale popularne. Więc jak kupujemy lody dla dzieci, to dla nich to jest cała uczta lodowa. There is one lady in my I w moim zborze jest pewna siostra, która, jak wyjeżdżamy, daje nam 10 euro i mówi, To na lody dla dzieci. I dla nich taką pocztówkę przygotowała uh, z życzeniami. Więc kupiliśmy tam lody, Widia to przygotowała na takim dużym talerzu, razem z tą jej pocztówką. Oh, i tam z tyłu jeszcze widzicie jest nasz pies z naszego hostelu. Ma na imię Stella. dog more what? A, dorośli nie przepadają za tym psem, ale dzieci kochają tego pieska tutaj gdzieś na zewnątrz jeszcze zrobiliśmy im kolejne przyjęcie z lodami. To są te same lody, tylko na zewnątrz z nimi poszliśmy, żeby gdzieś zjeść w innym miejscu. Okay, this is last to już ostatnie zdjęcie. To był dobry przyjaciel Babu. On jest pastorem jak wiecie w Indiach nie tylko chrześcijanie są prześladowani ale także muzułmanie ten pastor odwiedzał Babu każdego tygodnia i tutaj widzimy go po kilkudniowej wizycie czy pobycie w więzieniu Ktoś oskarżył go o to, że dawał ludziom pieniądze, żeby przychodzili do jego zboru. I z tego powodu wsadzono go do więzienia. Ale nie było żadnych dowodów, on oczywiście tego nie robił. To Ktoś po prostu rzucił fałszywe oskarżenie i po trzech dniach trzymania i bicia go w więzieniu wypuścili go. I, I, I pewnie nieraz słyszycie o różnych chrześcijanach w różnych miejscach, którzy są prześladowani, więzieni. więzieni. A very to bardzo to tego i dla mnie było to szczególne przeżycie poznać tego brata. Który mógł opowiedzieć mi o tym, jak trudno jest być chrześcijaninem w takim kraju jak Indie, czy w wielu innych krajach. I w naszej pracy, w tym sierocińcu też musimy zachowywać różne środki ostrożności. Przez jakiś czas mieliśmy cotygodniowe spotkania zboru w naszym domu. Pastor I pastor jednego zboru przychodził i prowadził te nabożeństwa. Ale niestety musieliśmy to zakończyć, ponieważ obecność kościoła w hostelu zagrażała funkcjonowaniu hostelu. So, hostel children, Więc możemy z tymi dziećmi modlić się, możemy śpiewać. Ale jest wielki problem, kiedy jakiś hindus nawróci się do Chrystusa. Oczywiście jest to cudowne, ale kiedy mieliśmy te nabożeństwa w hostelu, po prostu różni zaciekawieni ludzie przychodzili tam, żeby zobaczyć co tam się dzieje. I z tego co wiemy, jesteśmy jedynymi chrześcijanami w całym tym regionie. Więc uznaliśmy, że lepiej jak zbór będzie miał swój własny budynek odrębnień, a nie będzie funkcjonował w sierocińcu. I jak odwiedziłem ostatnio ten zbór, który jest powiązany z tą naszą służbą, to przed zborem siedziało dwóch braci, którzy obserwowali cały czas, co się na zewnątrz dzieje, żeby w razie czego chronić tych, którzy są w środku. So, yes, to, yes, to in India, nest, so Więc oczywiście też zachęcamy Was i prosimy o modlitwę, nie tylko o naszą służbę w Bird's nest, czy w tym właśnie gniazdku Ptasząt, ale też o innych chrześcijan, którzy tam nie mają łatwego życia. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. W zeszłym roku odwiedziliśmy pewną wioskę. Tam był nowy zbór. I w Holandii, tak jak u was staramy się, żeby wszystko było takie przyjemne dla ludzi. On on Ale oni po prostu mieli tylko wylany, wylaną betonową podłogę, jakieś kolumny i dach, no żadnych ścian dookoła i każdego niedzielnego poranka chrześcijanie się tam schodzą. Yes, say, okay, Jesus, him, I pastor mówi, chcemy być wierni Jezusowi, chcemy podążać za Nim i wiemy, że jest to niebezpieczne. że jest to niebezpieczne. I widziałem wielu Hindusów z okolicy, którzy przychodzili do tego zboru. I po nabożeństwie, oni wszyscy. chcieli pytali o Nie, nie, nie, Hindus. Or the I don't know, because they don't speak A i wszyscy przyszli do mnie, żebym się o nich modlił, bo byłem z zagranicy, więc ci ludzie do okolicy. Mówi, gdybym wiedział, że przyjedziesz, to bym dał Ci, żebyś Ty głosił i ja się cieszę, że on nie wiedział i że on głosił, bo ja nie jestem żadnym kaznodzieją. So I, I, I, i jak jechałem tam drugi raz też mu nie powiedziałem, że przyjadę okay, Thank you very much. myślę, że zrobimy teraz e, zatrzymamy się z tymi pozostałymi świadectwami bo już jesteśmy widzę na granicy wytrzymałości więc y, może w czasie Agapy zrobimy jakąś przerwę i wtedy damy mikrofon i poprosimy, żeby jeszcze dopowiedzieli tę historię, a teraz y, powstańmy jeszcze, pomódmy się i y, spędzimy y, troszkę czasu rozważając jak zawsze śmierć Pańską. Może zapalmy światło teraz poproszę, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Yes, we will ask to share them during the agape because it's already quite late so instead of moving it forward, we would just come to the Lord's Supper and then have something to eat and then we will ask them to share some more. Yeah. Kochany nasz Panie, chcemy jeszcze przyjść do Ciebie z modlitwą o twoje dzieci w Indiach, o braci, siostry pracujący w trudnych warunkach, w pośród niebezpieczeństw, pośród skrajnej nędzy. Dziękujemy za tych wszystkich, których tam Panie powołałeś do życia, powołałeś do służby. Za tych wszystkich, których też serca poruszasz w różnych częściach świata aby wspierali tą pracę, aby uczestniczyli w Twoim dziele budowania Twego Królestwa w pośród tych jakże ubogich ludzi. Modlimy się, abyś strzegł Twój Kościół, prowadził Go w tej misji, ewangelizacji, uczniostwie, aby Twój Kościół wzrastał, aby Twój Kościół mógł funkcjonować, Mógł głosić Twoją Ewangelię Mógł nieść Twoją pomoc Twoją miłość Do potrzebujących Prosimy Błogosław Panie tę pracę Błogosław Naszych gości Udzielaj im Sił, zdrowia Cierpliwości Wytrwałości Prosimy Prowadź ich w tym dziele Uzdalnie ich, aby składali o Tobie dobre świadectwo dla tych dzieci, abyś też działał w ich sercach, aby one nawracały się do Ciebie, kochały Ciebie, doświadczały głębokiej, prawdziwej przemiany serc życia. Prosimy, niechaj Tobie, Panie, płynie cześć i dziękczynienie za Twoje dzieło. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, kochani, i będziemy przystępować do stołu pańskiego. Panie nasz, Panie, dziękujemy za ten krzyż, który wycierpiałeś, aby umożliwić nam zwycięstwo nad grzechem, wolność od grzechu, oczyszczenie z wszelkich naszych win, uwolnienie nas od surowego, sprawiedliwego wyroku Bożego nad nad nami z powodu naszych grzechów i przestępstw. Dziękujemy, że Twoja święta krew zmywa wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości i daje nam dziedzictwo wśród uświęconych. Czyni z nas dzieci Boże, czyni nas nowymi stworzeniami, daje nam czyste serca nowe sumienie, nowe życie. Panie, nie sposób wyrazić słowami wdzięczność i chwałę i uwielbienie za to, co uczyniłeś dla nas i za to, co wciąż dla nas czynisz, wstawiając się za nami przed obliczem Ojca nieustannie. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy zgodnie z Twoim nakazem, aby wspominać Twą śmierć, aby wspominać to wielkie dzieło naszego odkupienia Przemawiaj, prosimy za każdym razem do naszych serc, kiedy sięgamy po ten chleb, Sięgamy po ten kielich. Prosimy, objawiaj nam głębie twego dzieła. Aby Twój Święty Duch Przemieniał nas Przekształcał nas Aby nasze uczestnictwo Też w tym chlebie i tym kielichu Było naszym świadectwem Twojego dzieła w nas Że nie jest to coś W co tylko wierzymy Ale jest to dzieło Którego mocy doświadczamy Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Zbawicielu. Kontynuuj Twe dzieło w każdym z naszych serc. Aż do tego wielkiego dnia, kiedy zabierzesz nas do siebie i zobaczymy Ciebie twarzą w twarz i będziemy już wolni, całkowicie wolni od grzechu, całkowicie do Ciebie podobni. Amen. Panie Jezu nasz, Twoja miłość, która zaprowadziła Ciebie na krzyż, inspiruje, przemienia do działania, do poświęcenia. Dzięki Ojcze, że możemy odbierać zachętę od braci i sióstr, którzy Służą Tobie. Proszę, uszczesz nas, żebyśmy nie byli skupieni na sobie, samolubni, niewidzący potrzeb wokół nas. Czyń swoje dzieło w każdym z nas, proszę. Amen. Amen. Jak zawsze, bracia, siostry, zachęcam, by Przystępować w duchu modlitwy, wdzięczności, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, aby prawdziwie zwiastować śmierć Państwa. Jeśli ktoś z Was chciałby w trakcie, gdy będziemy tutaj podchodzili, jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, jeśli ktoś z Was chciałby przeczytać jakiś fragment słowa, czy wznieść głośno modlitwę, to zapraszamy, zachęcamy do tego, ale też wszyscy, czy głośno, czy cicho, trwajmy w tym uwielbieniu i dziękczynieniu naszemu Panu za to, co dla nas uczynił, za to, co dla nas czyni i za to wszystko, co dla nas przygotował. Gdyż zwiastujemy Jego śmierć, aż przyjdzie. Patrzymy i oczekujemy tego wielkiego dnia kiedy nasz Pan powróci i ustanowi swoje wieczne królestwo, które nie będzie miało końca. Pamiętajmy o tym. To dzieło się nie zakończyło, to dzieło trwa, to dzieło ziszcza się dzisiaj w wielu ludzkich sercach, ale oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy w całej pełni Synowie Boży zostaną zamanifestowani. Zapraszamy. Dziękujemy za różne środki, którymi się posługujesz, aby zachowywać nas aby prowadzić nas w Twoją drogę. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy to mimo nienawiści, drogości, różnego rodzaju prób powstrzymania kontynuują, dzieło ewangelizacji uczniostwa płacąc z wielką cenę. Chcemy pamiętać o naszych cierpiących braciach, siostrach w różnych częściach świata. Prosząc Cię, Boże, byś leczył, zwakczał, pocieszał, posilał, zaopatrywał, prowadził Twoje dzieło nie ustało, aby te wszystkie dusze, które jeszcze mają mogły postać się na terenie. Prosimy, kontynuuj tak, pan, twoje dzieło niechętnie w części, w Usiądźmy, bracia siostry. Jak wchodziliście, to widzieliście tam po lewej stronie, takie był stolik z indyjskimi suwenirami. Tak, teraz tam stoły są wykorzystane do agapy, więc będzie agapa i tam one leżą na biurku dalej. Jakby ktoś z was chyba chciał jakieś wziąć, to są dla was. Oni z Indii przywieźli te suweniry, żeby po prostu czymś was obdarować, także jak ktoś ma miejsce, gdzie chciałby coś sobie takiego powiesić, to można wziąć, to nie jest żaden bazar. Ja tak patrzyłem na to, tak trochę to przypomina te nasze stragany kościelne, ale to nic z tego, po prostu no, przywieźli to, więc tam położyliśmy. Mówię, jak ktoś chce sobie wziąć, to proszę bardzo, można wziąć na pamiątkę i tyle. Jeśli macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, to bardzo proszę, można przekazać. Od Danusi i od Beni i od Piotra, i od Asi i Andrzeja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i też pozdrówcie braci i siostry, jak wrócicie od nas serdecznie. Jakieś jeszcze? Te suweniry nie kupione po prostu tam w indyjskim sklepie. Oni ich nie robili. Może ktoś tam robił to własnymi rękami, ale oni nie. I jeszcze przy Agapie będzie tam troszkę różnych smakołyków z Indii. Także bądźcie ostrożni, bo one zazwyczaj są pikantne. Takie wszystkie dziwnie wyglądające przy Agapie jakieś e, e, dodatki typu tam orzeszki w czerwonej posypce, to są właśnie indyjskie, pyszne, ale ostre rzeczy, więc o, o, ostrożnie dokładajcie do swoich dań, żeby najpierw zobaczyć, czy dacie radę. Ja wczoraj na pikniku nie dałem radę ciasteczek. Przerosły mnie. A da się jeszcze ma jakieś ogłoszenie? To nie jest ogłoszenie, ale y, przyszła mi y, taka myśl, y, pewien obraz, z historii nieistotnej, czy prawdziwej, która już kiedyś tu była przytaczana. Yy, yy, nad brzegiem morza yy, morze wyrzucało rozgwiazdy i było ich bardzo dużo. I jakiś chłopiec brał te rozgwiazdy i wrzucał, wrzucał do morza i poszedł jakiś człowiek i powiedział, że Tyle tego tutaj jest. Ty tutaj nic wielkiego nie robisz. On mówi: Dla tych, które wrzucę, to jest wielka różnica. To mi, to mi przypomina to, co tutaj się dzieje. Jak wielką pomocą jest to, co robią Ci bracia dla tych dzieci. 8 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, w sobotę mamy braterskie spotkanie, także bracia w sobotę o 15. Jak zawsze zachęcam, byście byli, jeśli tylko możecie być. To jest ważne dla nas tutaj, żebyśmy w gronie braci spotykali się, by modlić się o zbór, by wspólnie rozmawiać o rzeczach, które dzieją się w zborze, szukać właśnie w gronie braci wspólnoty serc, wspólnoty ducha, w naszym działaniu, także wszystkich was bracia, którzy jesteście członkami tego zboru, serdecznie zapraszam w sobotę 8 czerwca na 15. I 21 czerwca, jeśli tylko dopisze pogoda na rynku, będziemy mieli brata Jana Bieleckiego, który był u nas tutaj chyba dwa lata temu w zborze, śpiewał pieśni, taką mieszankę polskich, hebrajskich i francuskich ponieważ on jest pochodzenia żydowskiego, mieszka we Francji, ale też jest Polakiem, więc w tych trzech językach śpiewa, tworzy i będzie tutaj 21 czerwca na rynku. Razem z braćmi ze zboru baptystów będziemy taki tutaj mały koncert jego urządzali i przy okazji tego koncertu będziemy rozdawali traktaty, jeśli będą jacyś ludzie chętni do rozmowy, Rozmawiali z nimi, więc mówię o tym, żeby modlić się o to, jeśli dojdzie to do skutku, żeby Bóg dał też taką pogodę, jak wczoraj nam dał na ten piknik piękną, i żeby też ludzie, którzy tam się pojawią, mieli otwarte serca, żeby słuchać, przyjmować, i byśmy mogli też siać Ewangelię również w ten sposób. Jeszcze jakieś informacje, ogłoszenia przed Agapą? Nasza społeczność dalej będzie trwała Tam właśnie przy stołach Zachęcam do Później też pomocy w kuchni Żeby po sobie zmyć Tam naczynia, czy cokolwiek tam się dzieje Może teraz nawet pomóc Przy rozstawianiu, jeszcze rozkładaniu I też do Owocnej społeczności przy Agapie Podkreślamy to, że Nasza społeczność nie kończy się Kiedy tutaj mówimy Amen Tylko trwa dalej Te nasze rozmowy, modlitwy to dalsza część naszego zgromadzenia, bardzo ważna część, to nasze posługiwanie twarzą w twarz, bardzo istotna część naszego zgromadzenia, więc zachęcam każdego z Was, byście mieli w tym swój udział, byście nie siedzieli sobie sami z talerzykiem, tylko żeby właśnie rozejrzeć się, może ktoś sam siedzi, może nikt z nim nie rozmawia, może właśnie jakieś nowe osoby są, możecie też z naszymi gośćmi jeszcze porozmawiać, zapytać, Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się znaleźć chwilę, żeby oni mogli dokończyć jeszcze, powiedzieć kilka ciekawych historii tych dzieci, które tam były u nich w tym sierocińcu, opowiedzieć wam troszkę więcej o ich losach, także mam nadzieję, że to jeszcze nam gdzieś w tej Agapie nam się uda znaleźć na to czas, ale wykorzystajmy dobrze ten czas w naszej wzajemnej wspólnocie i społeczności. Amen. Amen.